Thank mm -hmm. you. Ociana z dachu.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 do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Tylko dla orłów First, best, and always. Orów płuc i przewodu <mum>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 i Szczepan nawet, Szczepan się objawił tutaj. Proszę bardzo. Coś Ostatnio biedactwo za nie mógł, także nie było go w naszym jubiluszowym podcaście, no i teraz jest tutaj z nami. Także jest ekipa w prawie pełnym składzie, Filip jeszcze jest w delegacji, także pozdrawiamy go tutaj serdecznie. No i co, Arku? Co dzisiaj będzie? Co się będzie działo, powiedz? O, Szczepan już. Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy. Po raz 26, tak? To już taka cyfra. zami jest taka liczba. Tutaj y, mamy pełno odgłosów. Jest Kotek z nami. Tak, Polka. Pokaż, gdzie jest Kotek z nami. Jest z nami Szczepan Kotek. Jest z nami dzisiaj zamiast Filipa. Tak, jest z nami są moje dwie córki. Młodsza siedzi mi na kolanach, a starsza Pola obsługuje i głaszcze Kotka. Tak, Pola? Czy witać się z słuchaczami? Powiedz cześć wszystkim. Pola nie chce, ale tam tylko Pola powie, jak się ten podcast nazywa? Nie tylko dla... Pola nie chce, na razie Pola nie chce, Pola trzyma kota na rękach, kot jest bardzo o, ruchliwy, Tak. skacze kot, skacze kot, Pola go tu głaszcze, Sierci mu sporo wy wychodzi, ja bo jest... Pieski też Pieski też głaszczesz? Tak. Jest dzisiaj piękna pogoda, a jak pieski robią Pola? Pokaż, jak pieski robią, tak, pieski robią tak, słuchajcie, piękna pogoda, w ogóle koty się lenią, marcują, już nawet nie było się z kwiecień, piękne słońce, normalnie Hawaje, tak, tutaj Zuza powiedziała, że nasz płyn nam towarzyszy, czarny płyn z kronową pianką, po prostu, Uch, pyszne, pyszne, pyszne, słuchajcie, pyszny napój, ten, który tutaj króluje, nie będziemy mówić nie. jaki, ale, ale witamy Was serdecznie w podcaście 26. Dzisiaj podcast będzie typowo informacyjny podcast, czyli będziemy wam mówić o tym co zrobić co zrobić, żeby nasłuchać, czyli, czyli żeby przetrwać, a podcast będzie o informacji, będzie pełno informacji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 To wszystko, to wszystko, ojczyzna jest dwa Ojczyzna młodzieńcze to każdy nasz gród Gdzie mieszka od wieku, hardowny łzach lud, Gdzie echo przeszłości jak złota pieśń gra To wszystko, to wszystko, ojczyzna jest dwa Gdzie echo przeszłości jak złota pieśń gra to wszystko, to wszystko, ojczyzna jest twa. Ojczyzna rolniku to rzędy twych chat, Gdzie mieszka kmieczczery, rodzony twój brat, Gdzie kwiatów tysiące i ptaszących ma. To wszystko, to wszystko, ojczyzna jest twa. Gdzie kwiatów tysiące i ptaszą ma, To wszystko, to wszystko, ojczyzna jest ma Ojczyzna kobieto, to wstęgi tych rzek Co ten wzraszają od wieków powiek. wiek I góry podniebne, co wieńczy mgła To wszystko, to wszystko, ojczyzna jest ma i góry podniebne co wie je mła. To wszystko, to wszystko ojczyzna jest twa Ojczyzna panowie to mogił tych świat Gdzie leżą umarli pradziady i dziad Gdzie w ziemię krew siąkła ich wody i To wszystko, to wszystko ojczyzna jest twa. Gdzie we mnie krew się i w za To wszystko, to wszystko, ojczyzna jest ma. Mam nadzieję, że wam się podobało Słuchajcie, ojczyzna jest tylko jedna I jak wiecie, my tu nawet za granicą wiemy, gdzie jest nasze miejsce I serca są nasze tutaj i tam w każdym razie Ojczyzna jest tylko jedna, tak samo jak matka Proszę bardzo, Zuta, nie wiem czy się ze mną zgadzasz że co, że matka jest tylko jedna, czy że ojczyzna jest tylko jedna? Matka ojczyzna, matka, ojczyzna właściwie. Znaczy matka to ojczyzna, to ojciec, nie, w zasadzie. No ale, <głos》> taki, nieważne, nieważne. No myślę, że tak, chociaż, czy ja wiem, jeżeli ktoś się zaklimatyzuje, na przykład w Zambii, to może być jego druga ojczyzna, prawda? Prawda, Szczepanie? Nie, Szczepan na chwilę z... zeskoczył tutaj z kolan poli i przymychnął gdzieś przez okno. No nie ma go z nami w każdym razie. I teraz oddaję głos Arkowi. Dokładnie, słuchajcie, ojczyzna jest tylko jedna, już to już wcześniej powiedziałem. No to co, zaczynamy i lecimy z tym podcastem. Proszę bardzo, Zuza on teraz powie parę słów o tym, co ma na dzisiaj dla Was, drodzy słuchacze. No tak, moi drodzy, tak przygotowując się do, do programu, bo oczywiście to jest pełen profesjonalizm i zawsze jesteśmy świetnie przygotowani. Zbierałam zeszłotygodniowe metra i heraldy, które można otrzymać o godzinie 7.15 idąc ulicą Okona. Zresztą wszędzie w mieście. I w zasadzie szukałam czegoś nie wiem interesującego, szokującego, co się dzieje w Dublinie. I z przykrością stwierdzam, że w ostatnim metrze nie znalazłam specjalnie nic, nic, nic interesującego, bo jak zwykle były to informacje na temat zabójstw, gwałtów oraz innych nieprzyjemnych sytuacji, które miały miejsce w mieście. A w tym wydaniu metra na drugiej stronie znalazłam taką notkę o najbogatszych ludziach związanych z rozrywką. No i na pierwszym miejscu oczywiście jest Bono. Bono czy YouTube? Właśnie nie wiem, czy to traktować jako, jako zespół YouTube, że oni, że oni YouTube, wszyscy, tak, razem, tak? wszyscy razem, tak? No i tutaj, proszę Państwa, jest 690 milionów euro, tylko pytanie jest y, y, rocznie nie, czy to jest, y, To jest w tej chwili to jest y, ich majątek, ale to jest taka lista, która pokazuje najbogatszych w show biznesu. Mhm. No i tak właśnie tutaj zapowiedziałam. na pierwszym miejscu no. jest YouTube z majątkiem, bo 690 milionów euro proszę Państwa. Na miejscu drugim jest niejaki Michael Flatley, szczerze mówiąc nie wiem kto to jest. Wydaje, że to jest, to jest chyba jakiś komediant albo coś, bo tu jest no. jego zdjęcie, tak widzimy w całym kapeluszu Pan to tego nie mogą zobaczyć. No, tak. On może być jakimś komikiem albo coś w tym stylu. No tak wygląda rzeczywiście możliwe. No w każdym razie Pan Michael Flatley plasuje się na drugim miejscu z majątkiem, z majątkiem 551 milionów euro. Ciekawe, że nie 550 tylko 551. Na trzecim miejscu jest Enia. Tylko że tutaj już. Enya, czy Enio Moricone, Zuza? E, nie, nie, nie, to nie Ennio Moricone, ani też Jim Morrison, bynajmniej. E, jest to Enia, no i ona tak słabiutko, bo tylko 109 milionów euro. Tak, to jest spora różnica, słuchajcie, spora. No to jest 400 tysięcy, nie 400 Enya? milionów euro no. różnica między drugim a trzecim miejscem. na trzecim miejscu jest tak, Enia. Tak, a tak. to jest na czwartym miejscu, Zuza? Na czwartym miejscu, jak już wspomniałam, to nie jest Jim Morrison, tylko Van Morrison. No i on, prawda, ciągnie około 74 milionów euro. A na piątym miejscu? A na piątym miejscu jest Bob Geldof, proszę Państwa. Sir. <laughs> Sir Bob Geldof, tak. <laughs> z majątkiem 51 milionów euro. Boże, co oni robią z tymi pieniędzmi, tak nie się wiem, zastanawiam. Muszą się strasznie nudzić chyba. Inwestują, nie wiem, w jakieś może podcasty nowe, co? A może. I <laughs> na pewno nie kupują w Lidlu. Na pewno nie kupują w Lidlu. a właśnie a propos, a propos tego, słyszałem, że sporo irlandzkich sieci sklepowych, y, które konkurują z Lidlem, no właśnie straciło, bo Lidle Lidl i Aldi troszeczkę tam poskoczyły w rankingu, troszeczkę są bardziej popularne, coraz bardziej są popularne w Irlandii. Ja powiem wam, że ja się w sumie z tym, nie wiem, nie zgadzam, może pod tym kotem, że, y, że są popularne. Są. Popularne bardziej chyba dla imigracji, tak? tak? Im to przyjechało więcej osób do, do, do Irlandii, tym po prostu są bardziej popularne dla ludzi z zagranicy, którzy tam zakupy robią, bo no tam, tam jest troszkę taniej i, i tak to wygląda. No tak, troszkę bardzo taniej. Właśnie. I co, I co dalej? Na miejscu szóstym jest niejaki Chris de Bark z majątkiem 46 milionów euro. I tutaj ukłony w kierunku Filipa. Eee... Wiedział, że Chris jest Irlandczykiem, tak? Tak. Jednak miał rację, także tutaj zwracamy honor. Jego eee... córka przypomnijmy była w zeszłym eee... roku Miss Świata, czy Europy? Świata świata, świata. i Matko i kosmosu. Coś podobnego. Rozana jakoś tak, ona nie ma po ojcu nazwiska, tylko ma jakiś, nie wiem, chyba Bartosz, jego pseudonim autystyczny, tak? ona ma na imię Rozana, ale nie wiem, taka wiecie, blondynka, irlandka, ponoć. Z piegami. Z piegami, ale bardzo ładna. I zdobyła, tak, w zeszłym roku Miss World. No, proszę Cię bardzo. Ciekawe, na którym miejscu ona by się... Chociaż kto tam wie, może razem z ojcem coś kombinują. Na miejscu siódmym jest, nie wiem jak to dokładnie się czyta, czy Kira, czy Kiera, w każdym razie Kira Chaplin, 44 miliony euro. I to jest, to, to jest chyba najmłodsza żona Czarnego Chaplina, jakoś, jakoś tak, tak? Złucham? Żona czy córka? Żona, no bo żona? On, on lubi te młode. Ja tam nie wiem, czy on lubi. No, lubi, lubi. Każdy, lubi. każdy dziadek lubi młode. A, rozumiem, że mniej więcej jak jest kryzys, tak? Kryzys wieku średniego, to każdy lubi wtedy młode. Tak, i ona wyszła za niego z miłości. No jasne, że tak. No przecież to, to w ogóle jest, to jest oczywiste. No i na miejscu ósmym, tutaj przyznam też, nie wiem, kto to jest, niejaki Graham Norton. Może jakiś pisarz albo. Nie to, wiem. To, to jest chyba taki, chnierz Jan Pietrzak możliwe. Nie, albo, Jan, albo, albo Kryszak. Albo Kryszak, a właśnie, właśnie. Kryszak, a Jezusa, no proszę. Bardzo. No właśnie, tutaj przeglądając jeden z, z, z bezpłatnych dodatków, nazwijmy to, czy też gazet, proszę bardzo, wyczytałam, że pan Jerzy Kryszak będzie występował 29 kwietnia w Garda Recreation Club, gdziekolwiek to jest, Harrington Street w Dublinie i wystąpi ze swoim najnowszym programem, o. także no będzie, będzie Idziemy? się działo. Idziemy? Ja już byłem na, na droździe w Dublinie, A no tak. teraz czas na Kryszaka. Właśnie, może już zapytamy go o parę, parę ciekawych rzeczy z mikrofonem. Filip Dzie tak. podbiegnie znowu. Gdzie Kryczak? Tak się mówi? Jedno może jedno? George będą mówić. Bardziej e, Jurek, czyli będą Jurek, Dziurek. Dziurek, czyli Jureks, czyli kondom. <laughs> Taka słynna, tak, tu jest bardzo taka słynna w Polsce Unimil rządzi, a tutaj, tutaj rządzi na wyspie Dziureks, Dziureks, Dziurek czyli z dziurami niestety, om <laughs> Dziurek <dżądzi. laughs> czyli, że tak powiem, antykoncepcja nie, no niestety, no jak dziura jest, no to no dobrze, no <laughs> będziemy się zagłębiać w temat <laughs> no w każdym razie pan, pan George Krishrak, om, tak, przyjedzie 29 kwietnia wystąpi, nie wiem, czy jeszcze są bilety Ugardy, tak, to jest taka słynna, i e, Dzieży Kryczak ugardy, czyli to jest, gada, to, to jest taka, taka słynna gospoda wiejska, nie proszę Państwa, żartuję. <gospoda> <klub Ard> <gospoda> ugardy, czyli e, w klubie policyjnym będzie pan Cierzy Kryczak występować. To trochę tak jak w jakiejś remisie strażackiej, nie? W klubu gospodzie policyjnej. No także, no, będzie wesoło, pewnie już ma trochę mniej włosów, jak zwykle. No i co jeszcze? Jak już jesteśmy wi przy wiadomościach kulturalnych, to tu widzę, że też pan Maleńczuk będzie, w, e, chciałam powiedzieć, w Poznaniu. Jednak, jednak zaczęłam tęsknić chyba za krajem. Nie, nie, będzie on nie w Poznaniu, a w Dublinie. E, I wystąpi on, którego? Wystąpi on? 15 euro nie. nie. No właśnie, kto to, Nie, pisa, nie, nie pisa. wiemy, w każdym razie wiemy, że wystąpi ym, w pubie kanał. Ach, to jest taki polski, y, polski pub. W kanale? W kanale wystąpi. Tak. Oj, coś, szedł na psy, niedobrze. Ale bilety kosztują tylko 15 euro, także no, można je kupić w Ticketmaster, ale nie wiemy kiedy, więc no tutaj małe niedopatrzenie. Słuchajcie, tak jest. Bardzo, bardzo, bardzo się dużo dzieje. Tutaj, nie wiem, w Irlandii zaczęli zaczęli nas, jakby powiedzieć, naszej emigrację, doceniać artyści z Polski. Na dniach, nie, już jakoś tak w zeszłym tygodniu, przed świętami byli znowu chłopaki z TILAF, mieli tu po Irlandii, no słuchajcie, wszystkie wioski, wszystkie miasta, cała trasa, no sold out, czyli wszystkie miejsca wyprzedane w TILAF, no wielka, wielka w ogóle pielężynka po całej Irlandii. Powrócili tutaj, no z ostrą muzyką, swoim najnowszym albumem. Bardzo mi się podobało tutaj w takim czasopiśmie polskim, które serdecznie witamy na, na rynku naszej pracy. Tutaj w Dublinie czasopismo się nazywa Polski Ekspres, okazały się co dwa tygodnie. Tutaj był z panem Muńkiem Staszczykiem wywiad, mówił, że mu się bardzo i dla mnie podoba, że w ogóle tutaj tylko, że piwo. Grali, tak, grali już drugi raz, że warto było zagrać drugi raz, no i wszystkim się podobało. E, tutaj widzę też, słuchajcie, na dniach jakoś tu widzę transparent, w ogóle nawet nie może transparent, ale widzę shield. Będzie kaliber 44, o, ale o tym Wam zaraz opowiemy po, po, chwilę, po chwili muzyki. Bo tutaj mi się moja młodsza córka bardzo mi się wierzga na kolanach, więc nie mam możliwości. Jak? Tak więc chwila tak, oddechu. No, wrócimy po przerwie muzycznej zagra specjalnie dla Was, specjalnie na Zuzy życzenia, bo tutaj dzisiaj Zuzę muzyka do podcastu układała. Zespół Tilt i utwór jeszcze będzie. Przepięknie. Proszę bardzo. <grybuj> Widziałem domy na A W każdym oknie Czalił się ból Widziałem twarze milion twarzy, Miliony masek Do milionów ról Czem Kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało, i, i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle był młot, Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno mówić. Strach nie pozwalał kochać się, i śmiać. Strach nakazywał opuścić młodzie. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, i tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny głos. Słyszałem także taki głos.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 Show me. Wracamy po muzycznej przerwie. No i jak wspomnieliśmy, będzie koncert kalibru 44. Nie wiem, czy dobrze mówię kalibru. Kalibru 44. Kalibera. Kalibera. <gryw> Tutaj mi arek, arek podpowiada. Yy, koncert odbędzie się 6 maja, także długi weekend prawdopodobnie będzie w pełni. Także jeszcze, myślę, że bilety jeszcze są dostępne, mam nadzieję, wszystkich zainteresowanych. Ziomali i innych. W tej idzie chyba spadła. I co? No i tutaj właśnie w, w polskiej gazecie znalazłam wywiad z jakim DJ-em Felixem, czy Felixem, nie wiem, nie wiem po, który miał miejsce w pociągu w drodze do Kielc. No i co? No i chłopaki przyjadą i na pewno będzie się dużo działo. Prawda, Arku? Słuchajcie, oczywiście jak dojadą, bo A. DJ Felix, czy DJ, DJ Felix. Idzie w tym pociągu już dwa tygodnie, i on właśnie tym pociągiem jedzie do Irlandii, bo on się boi latać samolotami. Mamy nadzieję, że on do tej, do tej Irlandii na 6, na 6 maja na koncert do, do, dojedzie tym pociągiem, i koncert się odbędzie. Słuchajcie, du, dużo się dzieje, tak, żeśmy wam już wcześniej wspomnieli, bardzo tutaj dużo występuje polskiej sceny, sceny rozrywkowej w Irlandii. Wszystko tutaj działa prężnie. No i to nam się to, nam się to podoba. Zuza, pytanie. Pytanie tutaj do Ciebie za stopą, bo tutaj sobie teraz przypomniałem, taka, taka przerwa w temacie. Aha. Czy Ty prowadzisz bloga? A, no właśnie. Nie, już w tej chwili nie prowadzę. Prowadziłam, może nie będę wymieniać nazwy. W każdym razie no nie, zrezygnowałam, że tak powiem z przyczyn osobistych, ponieważ za dużo osób, że tak powiem niepożądanych dowiedziało się o blogu, no i, no i no, nie udało się. Musiałam go skasować. Także... Aha, aha, ale już go e, skazowałaś definitywnie, czy po prostu kiedyś do, do tego wrócisz, czy po prostu robiłeś go hmm. blog dla, dla ciebie tylko taki w sensie prywatny, czy coś innego? Znaczy, może to będzie blog dla wtajemniczonych, aczkolwiek trzeba uważać, kto, kto, się, kto jest wtajemniczany, bo jak się później okazuje, mogą być z tego powodu problemy. E, no cóż, nie wiem, bardzo lubiłam pisać, bardzo lubiłam pisanie i bardzo mi to dużo frajdy sprawiało, no ale, ale myślę, że jest to tak. trochę niebezpieczne medium i nie należy tam specjalnie wywlekać jakichś osobistych, osobistych spraw. Ale myślę, że tak, że jeszcze kiedyś wrócę do tej zabawy, która była całkiem przyjemna. Może nauczę się wklejać zdjęcia porządnie i, i tak dalej. Także no na razie nie. Na razie nie mam bloga i ograniczam się do pisania w autobusie ręcznych notatek. W autobusie 78A, jak jeszcze jeździłam do pracy do Leafy Valley Shopping Center. No teraz już nie jeżdżę, także nie piszę. Także to, to było na tyle. Aha, to już wszystko wiem, dziękuję. A pytałem się Ciebie dlatego, że jakiś czytelnik na moim blogu właśnie zostawił pytanie, czy Zuza prowadzi bloga. No ja napisałem z tego, co ja wiem, to nie wiem. I postanowiłem cię Ciebie zapytać. Tak więc nic nie wiem. Zuza, słuchajcie, bloga nie ma. Na razie no i pewnie jestem dobrze. Tak więc to było, to było tyle w temacie. Zuza, czy słuchasz w, tutaj w Dublinie. W na weekendy polskiego radia. Właśnie, powiem szczerze, że tylko słyszałam o tym radiu i tutaj znalazłam nawet taką notkę, w jakich godzinach, że prawda w każdy piątek od 19.30 do 20.30 jest pełna autorska audycja, może nie będę wymieniała imion osób, które prowadzą i że generalnie bardzo prężnie tutaj radio działa. Jest także polski program Sunrise FM. W każdą niedzielę od 10 do 12. Nigdy jeszcze tego nie, nie słuchałam, także nie mogę się wypowiadać. No i cóż, myślę, że już jest jakaś, jakaś liczba słuchaczy, którzy, którzy są zainteresowani. Nie wiem, Arkus, z tego co wiem, to znasz to radio. Słuchajcie, znam to radio i nawet tak się składa, że dzisiaj, bo dzisiaj ten podcast nagrywamy czyli w niedzielę, czyli to jest, to jest weekend. Wy tego będziecie słuchali we wtorek, tak więc mamy te, te dwa dni do przodu. No i dzisiaj była audycja radiowa i udało się mojej żonie wygrać coś na tym radiu, a mianowicie w pierwotnej wersji wygrała kartę na 100 bezpłatnych minut do Polski na rozmowy. Ale później zadzwoniła i wygrała coś innego. A co wygrała, to posłuchajcie, bo mi się, mi się udało to nagrać, w sumie tą całą jej wypowiedź. Może ona w sumie się chce w naszym podcaście występować, ale być może tak chce. Generalnie nagrywała yy, yy, parę słów tam w tym radiu, przez telefon oczywiście. I zobaczcie potem jak sobie to wykombinowała, jak zamieniła tą kartę na 100 bezpłatnych minut do Polski. Na, na coś innego posłuchajcie Poglądam tutaj. W końcu, sms smsów jest całe mnóstwo. A skoro jest całe mnóstwo, no to padło pytanie przed chwilką, jaką ksywę taką radiową ma kolega Robert Nowak. Kolega, który razem ze mną co tydzień w niedzielę prowadzi audycję program 120 na godzinę. No i oczywiście ta ksywa to siwy. Robert siwy Nowak. Wiedzieliście, wiedzieliście, ale pierwszą osobą, która wiedziała najrzetelniej była Karolina, która podpisała się Karolina. Karolino na pewno e, poinformowała informujemy Cię, co dalej. Na pewno i Ty znajdziesz się e, Na liście w gazecie, osób tak. nagrodzonych przez e, Polską Gazetę. Droga i. Drogę Karolino, tak, prosiłbym jednak o kontakt z Tobą, bo potrzebujemy Twoje nazwisko. Napisałeś tylko Karolina, a potrzebujemy również nazwisko. Zatem skontaktuj się z nami jak najszybciej. Jeżeli to możliwe, to również za moment. A... Inne Karoliny nie mają co przysłać nam SMS-u, bo my i tak znamy ten numer do tak, tak, my wszystko, tak, tak, my wszystko widzimy i to się wszystko... Wszystko widzimy. Wszystko widzimy, ale Wy za to wszystko słyszycie. 94.9 four The Polish voice of nine seven point Dzień dobry nine point nine point nine point nine point nine point nine Karolina? Karolina? No ja nie wiem, czy ta. A, ja, ha, ty nie wiesz czy ta. Karolina, Karolina wysyłałaś do nas SMS-a? No wysyłałam. Wysyłałaś. a możesz wysyłałam powiedzieć. Po Dobrze, poza anteną załatwimy to, co y, powinniśmy załatwić. Tak? A ja z Karoliną e... pozałatwiać? E... Powiemy sobie o nazwisku Karoliny powiemy ciepłych sobie. Słów. Tak, kilka ciepłych słów, a tak naprawdę zrobicie to razem z Robertem. Także. A nie poczekaj, bo może Karolina zadzwoniła też po to, żeby pozdrowić na no, przykład. tak, pewnie tak. No. no, jak to <laughs> powiedzieć, nie do końca, co? No, nie tak. przygotowałam się na takie pytanie. Karolcia, szybko, dwa czy trzy, trzy imiona znajomych gdzieś nie nieopodalnie. Jeżeli nie masz, to możesz pozdrowić Roberta, on chętnie wysłucha pewnie Pyskło, pozdrawiam. Dobrze, pozdrawiam moje dzieci chore na ospę, mojego o, wspaniałego o. męża, który się nimi opiekuje, mi pomaga i wszystkich Polaków w Dublinie. I o to chodzi, Piękne o to chodzi. pozdrowienia, zdrowia nie życzymy dzieciom. Nie rozłączaj się przez chwileczkę, dobrze? Dobrze. To ja sobie teraz, jeśli no pozwolisz, tak. no porozmawiasz sobie z Karoliną, a ja teraz, ja sobie posłucham muzyki, skoro mogę dobrze. Dobra. Mogę posłuchać muzyki? Dzięki. Odrzemień, Grzegorz Ciechowski i Grupa Republika. Ktoś y, do nas dzwoni. Ktoś do nas dzwoni, puka. Halo. E, halo, dzień dobry, coś to Was Ja, Karolina. No, ale masz szczęście. Ale masz szczęście, wiesz? Bo myśleliśmy, że to może ktoś e, kolejny. A ja myślałem, że pozdrowie? jeszcze sobie rozmawiacie tak naprawdę, ale nie. Skoro e, ty dzwonisz, to, nie to, to już, nie, już nie rozmawiacie. Tak, słuchamy Karolina. czy coś w sprawie. E, no, słuchamy. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę z tej nagrody i bardzo ją doceniam, ale ja mam takie mały pytanko. Czy, bo siedzę z domu, w domu z dziećmi e, chorymi na bo nie mogą wyjść na dwór, czy mogłabym tę nagrodę zamienić na Klocki Lego dla nich? I o, to jest ciekawe, Świetny koncepcja. pomysł. Karolina, tak. właśnie w tej chwili mieliśmy powiedzieć dla dzieci, że mamy klocki. Ale w tej sytuacji, skoro masz chore dzieci, a przed no. tygodniem też mieliśmy klocki, myślę, że z Robertem tak, możemy oddajemy, na taki kompromis. Oddajemy, tak, Dajemy klocki Lego. Klocki w, Lego są jak twoje. Na, jak a mają na imię, Jak mają na imię? Apolonia i Livia. Apolonia i, I Livia. Droga Apolonio, jeżeli nas słyszycie, i droga Livia, życzymy Wam powrotu do zdrowia. Aby nie swędziało, bo o ile pamiętam, swędzi, prawda? No, swędzi, swędzi. Na nie przeżyłem, jeśli dobrze pamiętam. Cztery daty jestem, nie przeżyłem. Cztery daty jesteś. Wadzie? Siwy ja. jesteś. Ja ja słyszę. Karolina napisała, siwy. Którą, którą Nowa... k... siwy. Którą dziewczynę słyszę? Apolonię czy Livię? Apolonię. Apolonie. No, no. Dobrze, Karolina, są twoje. Sam, zamieniamy. A w takim razie karta od Karoliny przechodzi na y, nasz kolejny konkurs, y, kolejny Pytanie. E, Karolcia, dziękuję serdecznie. Ja też dziękuję w imieniu moich dzieci bardzo. raz. No, Dzięki, hej, się, pa. Pa, pa. Sami widzicie, <grych> i, e, jak to było. A tak wam powiem, na brnesie, tam w tej stacji, tutaj, tu, o, tak, tu mi, o, tu mi mocza córka potwierdza, oczywiście, że tak było, wszystko potwierdza, zgadza się. W tej stacji, już nie zdążyłem tego w całości nagrać, bo ona była dzisiaj świetna piosenka jakaś grupa z Polski, hip nagrała świetną piosenkę o Irlandii, o Polsce, o Polakach w Irlandii. Mam nadzieję, że mi się uda tą piosenkę nagrać dla Was w przyszłym tygodniu i puściłem ją w, w jakimś najbliższym numerze naszym, nie tylko dla Orłów, bo świetny utwór, mówi wszystko o Polakach w Dublinie, mówi wszystko o Polakach w Irlandii, bardzo, świetne, bardzo fajne teksty, no coś pięknego. No, tak tak, mówię, nie zdążyłem Wam tego na ten podcast nagrać. Mam nadzieję, że to będę miał dla Was na przyszły raz, a jak nie to w najbliższym czasie bo jest taki nasz utwór o Polakach w Zablinie i Polakach w Irlandii w stylu hip hopowym, jak ktoś lubi to sobie posłuchać teksty są świetne no jak, to, jak to bywa przy hip hopie tak więc to byłoby na tyle a teraz posłuchać czegoś innego na odmianę, proszę bardzo aha i to nie będzie hip hop, nie? <śled> Jest wiosna Robotnicy wychodzą z fabryk Wychodzą z fabryk Patrzą w niebo Leci bocian Leci bocian Spada kar Nie wolno wznosić się za wysoko nie wolno wznosić się za wysoko nie wolno wznosić się za wysoko nie wolno wznosić się za wysoko Nadchodzi noc Robotnicy w swoich domach W swoich domach Oglądają telewizję, rozmawiają Rozmawiają o swoich kłopotach I piją wódkę Bo dobrze wiedzą Że wolno.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 Po przerwie. Od... Ja tu... Tam mi się wydaje, że tutaj, pod nieobecność Filipa, którego serdecznie pozdrawiamy. Filip, słuchaj, Filip, eee, wracasz, czy nie wracasz? No wracaj, no bo w końcu, w końcu jesteś tym, co się nazywa Monterem, głównym tutaj takim silnikiem. Eee, ja tu już troszkę się nagadałem dzisiaj, teraz oddaję mikrofon Zuzie. No może teraz trochę zmienimy, zmienimy klimat. Eee, no niestety, niestety w... To było w ubiegłym tygodniu, o ile się nie mylę. No, stała się dosyć, no, wydarzyła się właściwie dramatyczna sytuacja, mianowicie wypadek samochodowy, w którym zginęło czterech Polaków. Było to właściwie czołowe zdarzenie z ciężarówką i no, no, po prostu z tego co wiem byli po prostu bez szans. Także. Co ciekawe, nawet ja słyszałam audycję radiową, w której tutaj wypowiadali się Irlandczycy, była też jakaś Polka, która również odwiedziła radio i generalnie Irlandczycy tutaj trochę obwiniają, że obwiniają obcokrajowców, że no, nie znają do końca przepisów drogowych, że ten prawostronny ruch, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, nie do końca bym się z tym zgodziła. Nie można chyba w ten tak jednoznacznie e, oceniać, że tylko dlatego, że, że no nie, byli to ludzie e, niewadowici Irlandczycy. E, także no, no, rzeczywiście dramatyczna, jeszcze co stało się w Wielki Piątek, także, także no, rzeczywiście dramatyczna, dramatyczna sytuacja. A jeszcze a propos e, jazdy i prawa, prawa jazdy, to właśnie dowiedziałam się, że tutaj bardzo łatwo można dostać prawo jazdy. Nie jest to tutaj tak, jak u nas, że trzy podejścia i, i, i no niesamowite historie ludzie opowiadają, zresztą, zresztą na pewno każdy z Was wie, jak to wygląda u nas. Tutaj natomiast to około trzech tygodni i co ciekawe jazdy próbne nie odbywają się na przykład w zatłoczonym mieście na skrzyżowaniach, czy w warunkach nocnych, czy jakichś trudnych warunkach, tylko gdzieś na peryferiach miasta. I jeszcze żeby było śmieszniej dowiedziałam się, że każdy kto ukończy kurs, kto zda egzamin może zostać instruktorem jazdy. Także później lampicy się dziwią, że jest tyle, tyle ofiar na drogach. Po prostu ci kierowcy są kiepsko przygotowani, nie potrafią sobie poradzić właśnie w trudnych warunkach jazdy. I niestety no, myślę, że, że te przepisy powinny być bardziej restrykcyjne. i. W no, ale Irlandczycy, jak to Irlandczycy, prawdopodobnie chcą mieć święty spokój, więc no, nie przywiązują do tego wagi. No, nie wiem, to tyle. Dokładnie, słuchajcie, tutaj już kiedyś chyba wam o tym mówiliśmy w Finlandii, wystarczy zdać teoretyczny egzamin na początku, żeby przez dwa lata jeździć, tylko z teoretyczny, y, y, po teorii, z taklejką, z taką elką na, na szybie, że się zdało teorię i do praktyki się ma czas dwa lata. No, słuchajcie, no to jest, to, to jest w ogóle ewenement, a powiem mam mało tego, tutaj jeszcze a propos tego właśnie tej tragedii, tutaj, w której tutaj, e, żyła cała Polska, e, m, cała Polska w Dublinie i w ogóle w Irlandii, bo to się, to się wydarzyło na południowym w zachodzie, czyli tam gdzieś w okolicach Korku. czterech chłopaków, no po prostu młodzi chłopacy, tutaj, tutaj są ich zdjęcia, mamy tu koło siebie ich zdjęcia, młodzi chłopacy w wieku od 25, od, od 23 do, do 28 lat, słuchajcie, centralnie wbili się w ciężar, pod ciężarówkę, około chyba czwartej nad ranem. I z tego co wiem, co my tam tutaj mówili znajomi Irlandczycy, którzy to widzieli w telewizji, po prostu mówili strażacy, że, od, że jak zwykle odczepiali, że po prostu odczepiali ludzi od aut, to w tym przypadku odczepiali auta od ludzi, nie? Po prostu no to no coś, coś po prostu strasznego. Nawet Wam o tym już więcej nie będziemy tutaj mówić, bo, no bo smutna sprawa, smutna sprawa, słuchajcie. No ale tak było. Tam teraz wiem, że cała tam społeczność Polaków w korku zbierała pieniądze, żeby z ciała Polaków przewieźć do Polski. Zdaje się koszt przewozu jednego ciała to jest około 2000 zł 2000 euro. Tam gdzieś już uzbierali około 4000, tak więc tam się Polonia w korku rzuciła i z tego co wiem tam ostro pomogli rodzinom tych chłopaków. Tak więc no, taka chwila, chwila no, nieszczególna, nie ale o, o tym też Wam chcemy mówić czasami, bo, bo oprócz tej, tych dobrych rzeczy są też takie sprawy no, troszeczkę, troszeczkę smutniejsze, o których, o których też myślę dobrze, że będziecie o tym wiedzieć.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 Bom, dege, dege, dege, bom, dege, bom. Hey there, you are listening to samosia The first German podcast in Polish language.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 Pierwszy podcast w Pierwszy podcast w mieście www, moje miasto Net. polityka i seks. Ważny komunikat podcast Hochlander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 Jedna szklanka. I tutaj no, właściwie bez komentarza. No. Druga szklanka. Tak? Przyszę. Druga szklanka, tak. Dlatego, żeby się doszło dolać, bo żeby było porówno żeby było sprawiedliwie. No i niedzielne popołudnie. No to yy, machnią. <śmiech> <śmiech> tak. Czarny, czarny napój. Tak, czarny kot. Krowa pianka.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 Niemożliwe. Ojej. <laughs> no więc, e, ja tutaj znalazłam bardzo ciekawy artykuł w takim dodatku... Wydaje się do Irish Times? Tak, do Irish Timesa. E, czyli coś w rodzaju takich naszych wysokich obcasów do Gazety Wyborczej. I tutaj e, jest piękny artykuł o polskich imigrantach. A konkretnie o dwóch pubach, czy barach, jak oni tutaj też mówią. E, polskich barach, w których, w których pracują Polacy.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 między Polakami a Irlandczykami, że prawda też lubimy wypić, że, y, że oczywiście y, typowe porównanie, że Irlandczycy byli gnębieni przez Brytyjczyków, a my przez y, Związek Radziecki i Niemcy. Y, no i co jeszcze? No właśnie, że tankujemy dużo razem wszyscy. Y, no i tutaj na przykład można, y, można znaleźć 40 różnych rodzajów wódki. Jeżeli ktoś jest smakoszem, to może no, sobie... No, polskie wódki. Ja nie wiem, napisane jest 40 różnych rodzajów wódki. Tu widzimy takie polskie etykietki, no teraz słuchajcie, polska wódka w sklepie, nie w sklepie, w Pabie. W pubie, w pubie, także w pubie tak, e, Zagłoba, także jeśli ktoś jest mieszka w Dublinie, no to, to jest smakoszem wódki, no to, to nie ma lepszego miejsca. E, są też tak zwane polskie wieczory, można oglądać polską telewizję, jest też wieczory karaoke. E, to, to to jest karaoke, Zuza, ja nigdy nie wiedziałem co to jest. Nie, nie, nie spotkałeś się z karaoke.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 Co my tu jeszcze mamy? Także są już wieczory z jazzem, właśnie w, o, w niedzielę na popołudnie, czyli prawdopodobnie właśnie dzisiaj. I co ciekawe, tutaj Pan napisał, że no, mówi się, że generalnie ta część Palmer Street stała się taką małą Warszawą. W zasadzie są tam dwa sklepy z, z żywnością z Europy Wschodniej, z gazetami polskimi, właśnie Polska Gazeta. Także są to takie, takie miejsca, gdzie, gdzie gromadzi, gromadzi się Polonia. Ale co śmieszne, te puby nie są, właścicielami tych pubów nie są Polacy. Jednym z nich jest między innymi jest Włoch. I co on zauważył? Że bardzo, że bardzo tęsknimy za, za krajem. I że tutaj pracownicy właściwie co 2-3 miesiące proszą o co najmniej weekend wolnego, żeby pojechać do domu, do rodziny, do przyjaciół. Szaleją, szaleją. jestem w Polsce raz na rok. No, nic, może ktoś inny bardziej potrzebuje, słuchajcie, ten ci specjalnie sprowadzili do tych pubów, oprócz tego, że pracowników, polskie pracowników, polskie picie, polskie naboje, no to też ja, polskie przegryzki, paluszki, tu widzieliśmy na zdjęciu, słone paluszki, o, o, o, o, o. krakersy i sezamki, słuchajcie, i w ogóle piwo tutaj jest takie słuszne z Poznania, które też bardzo lubię. Principo, Paluszki Lajkonika. Paluszki Lajkonika. Tak, a co? Mówimy, ja... dobre, bo polskie. Principo, no w sumie też dobre, ale już nie polskie. Ale, ale... Nie, nazwa też taka, no niby Polo, no, polo że m, Powiedzmy, że to było zawsze polskie, w tej chwili to się jest z czyichś innych rękach. No wiem, wiem, wiem, jak jest globalizacja. Czeka nas wszystkich. E, ładna polska kelnerka, tutaj barmanka Rude ale... włosy, no bo Tak, tak w... wygląda tak. troszkę. Po no, prostu tak, się wtopiła tutaj Tak, bidzis, tu widzimy na menu Słuchajcie, jest polski pub, ja nam słyszałam o tym pubie, różne w, różne wieści. Sam w nim nie byłem, nie będę mówił jak tam jest, bo tam nie byłem, tego pubu nie znam. E, tak więc jeżeli będziecie, to zaraz tuż tutaj przy Parnell Street, to jest, to jest zaraz tak jakby północna odnoga od O'Connell od, Street, No to jest takie polskie Polish Town, tak? Takie Town, Polish Town. Warszawa polska, może, tak. może nie Praga, ale Warszawa. No, to słuchajcie, polska Warszawa, tak. tam y, swoje ludzie są pewnie, pewnie bardziej lub mniej, które nam to Szepan potwierdza. Tak. Szczepan znowu... Szczepan nam tutaj się. potwierdza. Słuchajcie, e, dzisiaj taki podcast jak słyszycie informacyjny, teraz chwila e, oddechu, chwila muzyki i wracam po przerwie. Kiedyś miałem 9 lat. Dla mnie otwarty był cały świat Wychowałem w nęcy się Ojciec pijany był gdzie Na jednym łóżku z bratem spałem Telewizor na lotówce stał Była pusta i ja Wiem, bo to chciało szygać się. Za chwilę muzyki, teraz witamy już po chwili muzyki, po chwili przerwy. Jest z nami kotek, Pola, pro, pola woła. Gdzie mam iść Pola? A czego słuchamy? podcastu, słuchamy, podcast, tutaj pola tak. to przerywa, bo tutaj dzisiaj nagrywamy podcast w domowym, jak to mówią, okrótku, tak? W studiu domowym. u mnie. No Mamy i wyciszacze z tych, pudeł od jajek. Żebym... Mamy tak. wyciszacze. Słuchajcie, i teraz wam powiem parę słów. Przybliżemy wam istotę funkcji, może nie funkcji, tylko istotę ciucholandów w Dublinie. To się tutaj, te ciucholandy się nazywają charity shopy. One troszeczkę działają na innej, na innym silniku niż w Polsce. W Polsce ciucholanty to się kojarzy z tym, że po prostu przy, przywożą torby, jakieś skrzynie, tiry ciuchów, wszystko to jest do jednego worka wrzucane gdzieś tam z Holandii, to, to przechodzi tam z Niemiec. Potem pierwszy właściciele, potem znajomi, potem wszyscy i inni, prawda, tam grzebią i szukają to, to, co, to, to, to, co lepsze. Tutaj ciucholandy są troszeczkę inne. Zuza pewnie wie, jak tutaj Ciucholandy działają, to ja wam teraz powie parę słów. No właśnie, ja w ogóle mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie właściwie znalazłam chyba cztery Ciucholandy, czy te charity shopy, jak oni tutaj mówią, czy też lumpeksy, nie wiem, czy u ciebie się mówi lumpeksy. Mówiło się. Lumpeksy albo też szmateksy, jak też niektórzy mówią i tam oprócz tego, że można, można kupić, nie wiem, markowe swetry, które za na przykład za 3 euro albo jakieś, jakieś fajne, fajne jeansowe spodnie można też kupić płyty, co tutaj Arek być może za chwilę coś powie na ten temat, można kupić naprawdę fantastyczne płyty, jeżeli się tylko dobrze poszuka, za naprawdę niewielkie pieniądze można też kupić książki można kupić, nie wiem, dzbanuszki porcelanowe, kubeczki, no, różne takie różne małe ozdoby, czyli w zasadzie te Charlie Shopy są takim połączeniem sklepu z odzieżą oraz taką, oraz taką galerią właściwie z różnymi, z różnymi akcesoriami klimatycznymi, muszę powiedzieć, bo bardzo lubię tam chodzić i sobie oglądać te przeróżne, przeróżne gadżety. Także naprawdę, te, te sklepy mają taki swój klimat i mają taki, mm, no mo, można sobie naprawdę pooglądać, jeżeli ktoś chce. Nawet przyznam się, że czasem zdarzało mi się oddawać jakieś ciuchy, które już, których już nie potrzebowałam, bo mm, uważałam, że nie było sensu ich wyrzucać, a może komuś się przydadzą. E, I przyznam się szczerze, że też jestem klientką tych sklepów i już y, zdarzy, zdarzyło mi się kupić parę, parę naprawdę przyjemnych ciuchów z Charlie shopu. Nie wiem co jeszcze Alek może coś powie na temat Charlie shopów tudzież ciucholandów. Słuchajcie, tak jest Zuza, dziękuję Ci bardzo, tu musiałem chwilę podskoczyć. Charity Chopin, no świetna sprawa, słuchajcie, w Irlandii wszystkie stare, niebożemne rzeczy się tam znosi i ludzie dalej to kupują. To tam działa potem na, na różne cele dobroczynne. Ja właśnie tam kupuję mnóstwo kompaktów, wszystkie no w dobrym stanie. Pochwalę się ostatnio, Kupili, kupiłem za dosłownie grosze no oryginalne płyty Bonavista Social Club. Kupiłem cały album Joe Cockera, tak, i kupiłem jeszcze um, e, Simply Reda, mojego ulubionego, Greatest Hits, e, za grosze, słuchajcie, za grosze, tak, więc to działa w dwie strony, ja tam też tutaj się, jak już parę, parę toreb też e, odniosłem z różnymi rzeczami, kasetami, jakimiś tam sprawami, tak, więc to działa w dwie strony, ktoś tam z potem ktoś to kupuje, tak, i tak się kręci to, tak, więc bardzo Wam polecamy te sklepy Charity Shop'y w Dublinie i w ogóle w całej Irlandii bo można w nich znaleźć naprawdę fajne rzeczy. Dokładnie. I taki klimat, naprawdę klimat takiej trochę galerii, można też jakieś, widziałam, nóżki do herbaty, no wszystko, wszystko kubeczki, było no, no, powidło. Noże, to. widelce, tak, nawet stare wibratory, To co woli, właśnie, to co woli, to co lubi. Proszę Dobrze, bardzo. że staników nie ma, bo widziałam w Polsce takie wyblakłe, przepraszam, to niesmaczne trochę, takie wyblakłe staniki. Zastanawiałam się, czy ktoś to kupi. Tutaj nie, na szczęście. Czy majtki z draską. Dziękujemy, wracamy po przerwie. Twoja ambicja zabija ciebie, ambicja, Bóg. Bo ja nie gram, ja nie przegram, bo nie mam żadnej ambicji. ambicji giatto tua yola shallona reliquia ambiziata tua yola shallona reliquia ambiziata tua yola shallona reliquia ambizia po przerwie ja w czasie tej, tej przerwy, co Państwo, co państwo słyszeli, założyłem skoczyć do sklepu, kupić bułkę tartą wrocławską i mąkę ziemniaczaną, tak, więc wszystko było pod ręką, bo my tu, jak wcześniej powiedziałem, podcast nagrywamy w domowym yy, w zaciszu. Tak, przy okazji pozdrawiam pozytywne w zacisze. Troszkę słabo słychać ostatnio, ale pozdrawiamy. I no i potrzebna była bułka tarta i mąka ziemniaczana do. Do klusków śląskich, tak. tak. Kluski śląskie się tak. wziąłem na obiad tutaj. Z, ze zdolnego Dolnego Śląska? Yy, nie, z Górnego Śląska, z górnego. Bo, bo, bo moja żona pochodzi z Górnego Śląska. Z ciągu yy, łapię drugi oddech. No ale nic. słuchajcie, w, wracamy do podcastu, czekamy na, na drugie danie, żeby już była supa. I powiem teraz na koniec o czym? O kinie. Właśnie, co słuchać w kinie w Dublinie? Powiemy. No, się rymuje. Nie w Lublinie, oczywiście. Yy, no właśnie. Co, co my tu mamy ciekawego? Co w kinach? Co w Kinomocne. Kiedyś tak mówił Filip właśnie kinomocne. A tu mamy małą przeszkadzajkę. Moja córka mała. Proszę po prostu tutaj tutaj DJ BB. No. Co w kinach? Słuchajcie, o w kinach już, już widziałem w kinach zapowiedzi, że można bukować bilety na kot Lonarda da Vinci. Jakbyś kto chciał. Jakby ktoś był zainteresowany? to pewnie dużo, dużo, dużo ludzi byli chciało zobaczyć ten film. Tam ostatnio było troszeczkę zamieszania yy, z tym, z Danem Brownem tam w sprawie tych praw autorskich. Ktoś tam gdzieś Ktoś tam zgapił coś tam od kogoś. Ja dokładnie nie wiem o co chodzi, tego nie śledziłem, tej całej afery. Yy, na film czekam, pewnie tak jak wszyscy którzy książkę czytali. Yy, tuż patrzę, otwieram tą stronę, gdzie, gdzie widziałem tą zajawkę tego filmu że jest, jest 19 maja premiera Codo, Codo Leonardo da Vinci na podstawie książki Dona Browna prawda i tutaj w głównych rolach widzimy Tom Hanks to jeszcze no um, Leon Zawodowiec widzimy tak tą panią z Ameli Kopalodzi Kopalodzi yy, będzie się na to wybierać już w Zablinie można sobie na to bukować co jeszcze wam powiem co, co w kinach, co w kinach oprócz tego Ob, oprócz tego ciągle co się dzieje, tutaj mamy troszkę muzyki, Zresztą nam się pogubiły te materiały, teraz je odnajdę, jest, jest, jest karteczka, podcast jest na żywo nagrywany, nic nie kasujemy, prawda Zuza, nic nie, tak żeby Państwo wiedzieli właśnie jak to wygląda, prawda, poniekąd od kuchni, także... Z no kuchni Nie mamy sprzętu profesjonalnego Ale mamy chęci, czas i ochotę Żeby to robić I co w kinach? W kinach właśnie widzimy The Dark Kiepskie noty, o tym wam nie powiemy Druga rzecz An American hunting No może być ciekawe Cztery gwiazdki na cztery Występują w, występują w tym filmie David Sutherland Nie, Donald Oh, Satelet, no okay. to może tutaj. Oh, to tutaj mówię. widzę już tak no troszeczkę po, po, posunięty wiekowo, ale cały czas si w świetnej formie. Si się trzyma. Siwy dym, można powiedzieć. A. A ja tutaj bym poleciła, to co już nie jest jakiś taki bardzo nowy, ale The Ballad of Jack and Rose naprawdę rewelacyjny film. Wziąłeś, wziąłeś? Tak, tak, właśnie. No, rewelacja. Daniel Day Lewis po prostu, zaje się, on, czy on grał w imię ojca w tym filmie? Tak, chyba tak. No w każdym razie jest naprawdę piękny film, taki bardzo, nie jest ani tkliwy, ani sentymentalny, bardzo taki wyważony. E, przepraszam, jaki tytuł zudam? No tytuł jest no, The Ballad of Jack and Rose. A po polsku pewnie będzie wirujący seks albo, albo miasto gniewu w, tym, w stylu jaki już znamy. Tak, wydaje mi się, że tak będzie. No, no wiadomo, polskie tłumaczenia. Jeszcze jak ktoś nie widział epoki lodowcowej drugiej części, nie wiem, Arku, czy widziałeś? Nie widziałem, czekam, o, Tutaj, tu, tu jest w kinach, o, i chciałem się wybrać, ale czekam na polską wersję z polskim dubbingiem, czekam jak będzie dostępna, tam gdzie ma być dostępna, nie będę mówił gdzie, no bo nie, tego się nie mówi, ale czekam na polską wersję z usta, dzięki. Dobra, okej, okay. czyli tak mniej więcej przelecieliśmy, co, co słuchać w kinie, w dublinie. I jeszcze powiem, to już wychodząc z kina, jeżeli ktoś się interesuje tańcem i akurat będzie w Dublinie, no to natrafi na, już się właściwie dzisiaj rozpoczął, trzeci międzynarodowy festiwal tańca. Także myślę, że będzie dużo ciekawych. To trochę mi przypomina Biennale, które się odbywają w Poznaniu w sierpniu. No i myślę, że może być bardzo ciekawe, kto wie, może nawet będą jakieś zajęcia z tańca dla, dla widowni. Także zapraszamy. Zapraszamy szczególnie. A to jeszcze chciałem powiedzieć tylko taką już malutką słówką na koniec. Jeszcze o filmie, tak? O filmie. Zobaczcie, wchodzi na ekrany, czy już wszedł, czy ma wejść. Nie wiem, jak to w Polsce wygląda. Tutaj wchodzi na ekrany film pod Tristan i Izolda. Nie wiem, czy pamiętacie taką lekturę w szkole? Była, była. Obowiązkowa, tak? Była. I tutaj wiemy, że pan reżyser Kevin Reynolds kręcił wiele scen do tego filmu. Właśnie w Irlandii, na zachodzie, w krainie, która się nazywa konemara jest to magiczna kraina. Kraina, gdzie jest po prostu wszystko, co jest w Irlandii, najpiękniejsze no, na jednym miejscu. O, coś w tym stylu, czyli klify, jeziora, rzeki, góry i po prostu laski. Wszystko jest w jednym miejscu. Konemara polecam serdecznie. Konomara przez, przez C i przez 2N w środku, jakby ktoś nie wiedział. Tak więc zwróćcie uwagę na ten film pod tytułem Tristan i Izolda, bo tam będzie dużo scen z Irlandii, a nie wiem jak się ten film będzie w Polsce nazywał. Być może, nie wiem, M jak miłość albo, albo nie wiem, Tristek i Izabela, albo coś w tym stylu. Bądźcie czujni i uważajcie, bo ten film będzie pewnie tam gdzieś też na polskich ekranach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 Napój ciągle nas chłodzi, czarny, z pianką, gdzie, jest Zuza? gdzie się zgubiła Zuza. Po się żegnamy. Zuza, parę słów na koniec dla Was jeszcze? No tak, no także sami widzicie, dużo się dzieje naprawdę. Dla każdego coś miłego. Także jeżeli ktoś się chce trochę ukultur ukulturalnić, a niekoniecznie skończył kulturoznawstwo, bo to wcale nie trzeba, no to jak sami słyszeliście, fantastyczne rzeczy się dzieją. Także dziękujemy bardzo za ten podcast. Pozdrawiamy oczywiście Filipa, naszego szefa tutaj. Niestety nie było go dzisiaj z nami. Miejmy nadzieję, że podcast 27 już nagramy w naszym Trinity, po prostu w naszej Trójcy w podstawowym składzie. Jeszcze pozdrawiam Przemiona oczywiście. No i Julię z Poznania. No bo ja przepraszam, ja zawsze mam tą prywatę tutaj, ale, ale pozdrawiam serdecznie. No i do usłyszenia. Tak, też, też chciałem serdecznie pozdrawić się, Julię, tam Filip e, gdzieś w Poznaniu na posterunku jest, był, i wszystko widział, tutaj nam też mała Polka, nie ma oliwka, nam tutaj, o kotek, też są tutaj pasuje wszystko, tak. E, serdecznie pozdrawiamy Julię oczywiście, wszystkich słuchaczy serdecznie, no i czekamy na Was, czekamy na Was w kolejnym odcinku i bądźcie czujni i gotowi, nasz adres znacie, nie tylko dla orów.com.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 Na dzisiaj dziękujemy jeszcze raz po raz któryś i zapraszamy do słuchania naszych podcastów, polskich po podcastów, no i w ogóle wszystkiego czego lubicie słuchać na zodzień. Cześć i to cykl. Dwudziesta, czterdzieści trzy. Dwudziesta, czterdzieści trzy. Był to program z cyklu Był Taki Czas.